Spraw rycerstwa niepokalanej Polski Północnej. Tu program drugi polskiego radia z Warszawy jest szósta. Witamy Państwa tym wiosennym, kwietniowym świtem. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Katarzyna Fitzwilliams, czuwająca nad całością, Klaudia Baranowska, która przygotowała muzykę i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry. Poranek dwójki. Dziś jest środa, 8 kwietnia to 98 dzień roku. Słońce w znaku barana na horyzoncie od 4 minut zajdzie o 19.21. Dzień będzie trwał już 13 godzin i 25 minut. A na życzenia imieninowe czekają dziś Cezaryna, Dionizy, January, Julia oraz Radosław. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś obchodzimy międzynarodowy. Dzień Romów ustanowiony na czwartym kongresie Międzynarodowego Związku Romów, który odbył się w Jadwisinie koło Serocka w 1990 roku pod patronatem UNESCO. Dziś także Dzień Miłośników ZOO, którzy podkreślają rolę tej instytucji w ochronie zagrożonych gatunków i prowadzeniu sztu sztucznej hodowli. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Za wyjątkiem krańców zachodnich kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Rano miejscami także deszczu ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śniegu i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Temperatura maksymalna od 5 stopni na wybrzeżu północnym wschodzie kraju oraz w rejonie podgórskim Karpat, około 8 stopni w centrum i na południowym wschodzie do 11 stopni na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany na przeważającym obszarze kraju porwisty północny i północno-zachodni, a w Karpatach zawieje i zamiecie śnieżne. Mm-hmm. <laughs> Dziś na to wiosenne, poranne powitanie, teatralny rozmach i taneczna lekkość, czyli uwertura do opero-baletu Les Ends Galant, jeanne Filipa w nagraniu zespołu Lezar Flori Sound pod kierunkiem Williama Christie. 7 minut po szóstej. Poranek dwójki kino może nauczyć nas solidarności i czy da się opowiedzieć o trudnej historii w taki sposób, żeby naprawdę ją poczuć, a nie tylko zrozumieć. W poranku zajrzymy na Festiwal Kultury Kurdyjskiej w Warszawie. O jego programie po 8.30 opowie współorganizatorka dr Joanna Bocheńska, kierowniczka pracowni studiów kurdyjskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. O najnowszych serialach Wartych uwagi porozmawiamy z filmoznawcą Maciejem Kędziorą. Będzie m.in. o drugim sezonie The Pit oraz zaskakująco brawurowym Bite Zaprosimy Państwa do lektury prozy chorwackiej. Książka Nieprzebudzony Ranko Matasowicia. To jest człowiek, który jest jeszcze jedną nogą w poprzedniej epoce. Epoka się zmienia, zmienia się świat, zmieniają się realia a on dalej tkwi jak gdyby w tym, co było. Wszystko wyjaśni się jeszcze w tej godzinie. Powiemy też o ochronie najważniejszych produkcji polskiego dziedzictwa filmowego ostatniego stulecia. Nie zabraknie również kolejnej kulturalnej rekomendacji wiolonczelistki i kompozytorki Dobrawy Czocher, a także felietonu językowego dr Agaty Chonci. O czym dziś? Ojo? Aje, jaje. Hmm. Jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Wiersz na dzień dobry, przegląd prasy dziś w wydaniu Magdy Mikołajczuk. Płyta tygodnia, a także kalendarium. Tak w skrócie wygląda nasz poranny plan do dziewiątej. Z barokowej sceny przenieśliśmy się do świata skupienia i precyzji. Preludium z piątej suity angielskiej, Moll, Jana Sebastiana Bacha, grał Glenn Gould, jeden z największych pianistów XX wieku, w nagraniu z połowy lat 70. z Toronto. Prawie 14 minut po szóstej. Kalendarium. W 1341 roku na rzymskim kapitolu poeta Francesco Petrarka został uhonorowany wieńcem laurowym, czyli najwyższym odznaczeniem przyznawanym twórcom. Za życia zdobył sławę jako filolog i autor łaciński. Dopiero w XVI wieku nastąpiło większe zainteresowanie jego włoską twórczością, które przekształciło się w petrarkizm, modę na naśladowanie poety Także poza granicami Italii, we Francji, Anglii, Hiszpanii, Chorwacji. No a skoro o modzie mowa, to 85 lat temu urodziła się Vivian Westwood, angielska projektantka mody, która wywarła znaczny wpływ na współczesną modę punk i modę nowej. Fali. W 2005 roku na placu świętego Piotra w Rzymie odbyły się natomiast uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II. A co jeszcze wydarzyło się pod datą 8 kwietnia? Był psiarzem, a dowodem na to nie jest wyłącznie fakt, że darł koty z kossakiem. Jeśli popatrzymy na portret Jana Styki pędzla jego syna Tadeusza, okaże się, że Jan psy naprawdę lubił. Choć nie ma co ukrywać, znany jest głównie z obrazów historycznych, religijnych i batalistycznych. Jest w końcu współautorem panoramy racławickiej. Panorama jest nie tylko symbolem obrony wielkich ideałów, wolności i godności narodowej, ale to jest przede wszystkim symbol wspaniałej demokracji. Dlatego ten obraz jest tak ogromnie wymowny dla czasów obecnych. To jest umiejętność, to, tę umiejętność wykazał Kościuszko, pogodzenia wszystkich was społeczeństwa. Mówi profesor dr Alfred Jan. Myślę, że ta idea powinna nam zawsze przyświecać. W panoramie racławickiej elementów zwierzęcych oczywiście nie brakuje. One ukazują dramaturgię bitwy. Mamy konie husarskie, konie ciągnące armaty czy konie w taborach. A jeśli chodzi o ludzi, którzy z braćmi mniejszymi byli za pan brat, daleko szukać nie trzeba. 129 lat temu w Warszawie urodził się Jan Żabiński. Zoolog, fizjolog, organizator i dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie. W Polskim Radiu wygłosił ponad półtora tysiąca pogadanek. To, że mimo wszystko można znosić wygłaszanie audycji przeze mnie samego, słuchacze zawdzięczają tylko temu, iż przybywam do studia o pół godziny wcześniej i, wierzcie lub nie wierzcie, cały ten czas trawię na wmawianiu w siebie, że ponieważ w pokoju jestem sam, to przecież nikt mnie nie słucha, a ja mam tylko dla siebie samego wypróbować jak to wychodzi w czytaniu świeżo napisana audycja? W jednej z pogadanek Jan Żabiński opowiadał o biedronkach, o tym czy biedronki są dla człowieka pożyteczne. W postaci larwy nasza milutka Boża Krówka jest szczególnie groźnym rozbójnikiem, żywiącym się drobnymi owadami, zwłaszcza zaś mszycami. A ponieważ powszechnie wiadomo, że mszyce należą do najgroźniejszych szkodników roślin, każdy łatwo wyprowadzi słuszny wniosek według zasady, że... Wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi, iż Biedronka jest dla człowieka bardzo pożytecznym sprzymierzeńcem. Nie wiem, czy Jan Żabiński zafascynował się zwierzętami podziwiając twórczość Pabla Picassa, ale Picasso w zwierzętach zakochany był niewątpliwie. Jego najbardziej znanym pupilem był jamnik lump, uwieczniony na wielu szkicach i obrazach, ale w jego pracowni i domu gościły też sowy, koza esmeralda, harty afgańskie. A także liczne gołębie. Czy do tej listy mogę dorzucić syrenę? Chyba nie do końca, chociaż historia sama w sobie bardzo ciekawa. Franciszka Sawicka z domu Brych w podaniu do zarządu WSM. Jestem lokatorką WSM przy ulicy Deotymy 48, mieszkania 28. W mieszkaniu moim na ścianie jest narysowana syrena przez Picasso. Mieszkam w tym mieszkaniu od 1948 roku. Mieszkanie jest bardzo brudne i wymaga odświeżenia, a syrena jest już bardzo mało widoczna, gdyż jest narysowana węglem drzewnym i ulega zatarciu, a jest nieutrwalona. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem do zarządu. Co mam robić? Czy mieszkanie wraz z syreną mogę zamalować, gdyż jest niemożliwie brudne? Proszę uprzejmie o pisemną odpowiedź. Ja wypowiadał się w tej materii, nie będę, ale mogę zdradzić Państwu, że wielką miłośniczką zwierząt jest też aktorka Sławomira Łozińska. Dziś 73. rocznica jej urodzin, a znana jest między innymi z gry w serialu W labiryncie, z roli Justyny w granicy i bronki w serialu Daleko od szosy. Deszcz chyba padał. A mnie jest smutno w deszcz. Czemu? Bo ja wiem. Smutno i tyle. <śmiech> A jakby... Teraz padał to też? Nie. Nie? Przecież jesteś. To znaczy, że jak ja... Jak ty ze mną... Bronka, ale ty jesteś fajna. Dzisiejsze rocznice skrupulatnie przejrzał i przypomniał w naszym dwójkowym kalendarium Jakub Jamrozek. Joy. Sure. To był jeden z madrygałów Karla Gesualda da Vennozy, twórcy, który wyprzedził swoją epokę o całe stulecia w interpretacji kolegium wokale z Gandawy pod dyrekcją Filipa Hereweche.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 i łatwości obróbki stał się jednym z najważniejszych surowców ozdobnych w Europie. No i te najnowsze odkrycia archeologów pokazują, że Mazowsze w starożytności było jednym z najważniejszych centrów rzemiosła bursztyniarskiego w Europie, a życie codzienne ówczesnych mieszkańców było ściśle związane z handlem i rzemiosłem, a że bursztyn jest stosunkowo miękkim materiałem, dlatego jego obrób nie wymagała skomplikowanych narzędzi. Rzemieślnicy używali noży, wierteł z kości lub żelaza, a także kamiennych narzędzi do szlifowania i polerowania. Proces produkcji obejmował kilka etapów. Wstępne formowanie bryły, szlifowanie i nadawanie kształtu, a także wiercenie otworów i polerowanie powierzchni. Tak opisują te najnowsze badania. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie liczne znaleziska pochodzą z biskupic i izdebna kościelnego. Włoska swoboda i francuska elegancja o świcie, czyli fragment Sonaty Demol franceska Francesca w nagraniu zespołu Le Bas Reuni pod batutą Bruno Coxeta. Środowy poranek zbliża się 6.30. Wiersz na dzień dobry. I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było, mówi pewne polskie przysłowie. No i choć zima jeszcze gdzie gdzie daje o sobie znać, my w porankach w tym tygodniu słuchamy wyłącznie wiosennych opowieści poetów. Dziś pora na wiersz Mieczysława Jastruna, poeta, tłumacz poezji z języków francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Autor książek o Mickiewiczu i Kochanowskim, a także esejów literackich zmarł w 1983 roku wiosenny wiersz Mieczysława Jastruna czyta Marek Idziński. Primavera. O kwietniu, ty mi niesiesz pocałunki wzgórz i dolin. Gałązka jabłoni się, drży listek na topoli. Na wzgórzu spod traw młodych Wyjrzały wilgotne fiołki Szepcą, kiedy przechodzisz Nie zerwij mnie, ledwo dotknij Gwiazdką wykwita z zieleni Biała wróżbiarka stokroć Nie spuszcza z ciebie źrenic Proszę mnie lekko dotknąć Pierwsze wiosny westchnienia Zapowiedzi kwieciste I wzajemne spojrzenia Drży od nich każdy listek Wiosna z polnego dzwonka Kapelusz dla ciebie szyje Krople rosy zbiera łąka Klejnoty na twoją szyję Dzień w bladym słońcu mija Zmierzch w ciemnych sosnach szeleści do okna się przymila. Czy chcesz słuchać Moich powieści? Serce w piersi zamiera, Na ścieżce świeże ślady. Czy ja ręka otwiera mrok Dębowej szuflady? O, jaka niespodzianka, Że tak po wielu latach ta noc, Jak wina szklanka, Ma pierwszej wiosny zapach. I oto utożsamia młodzieńcza fotografia, wesołe epitalamia, żałobne epitafie. Tyle Marek Idziński, wiersze Mieczysława Jastruna. A jutro posłuchamy wiosennej opowieści Jerzego Liberta. A przed nami pierwsza dziś poranna porcja muzyki Fryderyka Chopina. To był trzeci Mazurek Cismol, opus 50 Fryderyka Chopina w interpretacji Konrada Skolarskiego, który sięga po Chopina z dużą ważnością na detal i narrację. Ten znakomity pianista będzie gościem naszej niedzielnej audycji Cafe Muza, jak zawsze o godzinie 10. Zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. Poranek dwójki, 37 minut po szóstej. Chorwacja kojarzy nam się no, przede wszystkim ze słońcem i zabytkami, czyli takim popularnym kierunkiem wakacyjnym. No ale to również kraj o złożonej historii. Do polskich księgarni trafia nie tak wiele literatury tłumaczonej z języka chorwackiego, w której odpryski tej historii moglibyśmy znaleźć. Z okazji obchodzonych w marcu dni języka chorwackiego Katarzyna Hagmajer-Kwiatek spotkała się z tłumaczką Ewą oranowską Rubel, by porozmawiać o powieści, w której odnajdziemy wszystkie te zawirowania drugiej połowy XX wieku. To przełożony przez nią nieprzebudzony ranko Matasowicia. Wydaje mi się, że kluczem do tej książki jest taki szalenie sugestywny wstęp od autora, sugerujący, że jest to opowieść biograficzna o chorwackim znakomitym dwudziestowiecznym architekcie Radowanie Maryciu, który popadł w zapomnienie, czy też o którym nie można już znaleźć prawie żadnych informacji. Jest to tak sugestywne, że człowiek natychmiast ma ochotę zacząć tych informacji szukać. No i jest to trochę zwodnicze, choć nie do końca. Radowan Maretić to jest postać fikcyjna. Pierwowzorem postaci był ojciec autora. Nazywał się Lubosław Matasewicz. I był jednym z architektów, którzy projektowali w Banialuce kościół, który o mały włos byłby zniszczony, tylko Tito uratował ten kościół przed zniszczeniem. Ta scena ratunku, który przychodzi tak nieco mimochodem, jest również w książce umieszczona. Jej konstrukcja jest interesująca i taka dość nietypowa. To jest powieść utkana ze wspomnień, osób, które były w rodzinie, osób, które go znały, osób, z którym się spotykał. To też daje taką możliwość pokazania jednego życia w perspektywie wielu różnych uwikłań, dlatego że on sam pochodzi z niewielkiej miejscowości, ze Slawonii. Poznajemy go tak naprawdę szerzej w Zagrzebiu. Nie będziemy tu dużo zdradzać, ale powiedzmy, że jest też pewna osoba, która opowiada o nim z perspektywy Los Angeles. Ma pani w tej książce jakiegoś ulubionego Ulubiony rozdział, ponieważ właśnie rozdziały w tej książce ułożone są według opowiadających osób. To jest rozdział o spotkaniu rodzinnym. Rodzina była bardzo duża, bo tam było w rodzinie dziewięcioro dzieci, więc tych kuzynów i rodziny było bardzo dużo. Oni się spotykali idą zbierać jabłka, mołe osady, z tych jabłek robią ocet, który potem używają i jako lekarstwo, i jako przyprawę do potraw. Ma Pani chyba na myśli część opowiadaną przez taką postać, przebijającą się przez całą tę książkę, czyli wujek Josip. Wujek Josip przede wszystkim żyje jak w poprzednim stuleciu. W tym mieszkaniu, gdzie są stare meble, w tym mieszkaniu one robią jakąś specjalną atmosferę. Atmosferę przedwojennej inteligencji. Nie na darmo też autor Ranko Matasowicz jest językoznawcą. Języki są bardzo ważnym wątkiem przewijającym się. Jest y, oczywiście język chorwacki i też takie poczucie potrzeby zachowania odrębności chorwackiego, ponieważ w momencie, kiedy zawiązuje się akcja książki, kiedy poznajemy głównego bohatera, to jest rok 45, kończy się wojna. Ustasze za Niemcami uchodzą przed nadciągającą partyzantką komunistyczną. Natomiast nie tylko chorwacki, bo jest też łacina. Są języki jako te, które odgraniczają warstwę inteligencji. Te dawne elity od ludzi, którzy dopiero napływają na przykład do miast. To jest znajomość niemieckiego, francuskiego, włoskiego. I jest też taki... Dialekt chyba, tak to trzeba nazwać, kajkawski, którym posługuje się wujek Tak, To jest dialekt kajkawski. Rzeczywiście jest nieprzetłumaczalny. A co Panią najbardziej zachwyciło w tej książce na tle że zdecydowała się ją Pani przetłumaczyć? Tą książkę mi polecono, ale ja w ogóle jakiś czas temu stwierdziłam, że na polskim rynku wydawniczym mało jest współczesnej literatury chorwackiej. I tak mnie szkoda zrobi jako slawista, że tej chorwackiej literatury współczesnej nie ma. Poszukałam przez swoich przyjaciół, co teraz czytają, co się teraz wydaje. No i ta książka mi się jakoś podobała. Przede wszystkim mnie zachwyciło, że językoznawca, lingwista nagle napisał powieść. Zresztą fantastyczną. Polacy jeżdżą do Chorwacji, ale tak na dobrą sprawę, to o tej Chorwacji powojennej to dużo nie wiemy. Więc warto przybliżyć tą historię, to co się działo. Książka jest bardzo dogłębną analizą tego okresu panowania Marszałka Tito i tak dalej. Jest taką na kilku płaszczyznach taką głęboką analizą tego okresu. Różni ludzie na różnych stanowiskach widzieli to w sposób inny. Jeden z bohaterów zastanawia się, czy wstąpić do partii, bo jeżeli wstąpi do partii, to może zostać dyrektorem zakładu, w którym pracuje. Na tym zakładzie mu zależy. Z drugiej strony nie bardzo chciałby być w partii i nie wie, co wybrać. To są te pytania o to, co jest lepsze, co jest gorsze. Jak pani interpretuje ten tytuł Nieprzebudzony? To jest człowiek, który jest jeszcze jedną nogą w poprzedniej epoce. Epoka się zmienia, zmienia się świat, zmieniają się realia, a on dalej tkwi, jak gdyby w tym, co było. Nie potrafi się pogodzić z tym, co nadeszło i z tym, co nadchodzi. Powieść nie jest prostą, chronologiczną opowieścią. Została skonstruowana jako kolasz lub gobelin wspomnień osób, które znały głównego bohatera, a o nieprzebudzonym Ranko Matasowicie opowiadała jej tłumaczka tej powieści Ewa Oranowska-Wróbel. I'm not the only Jedną z najbardziej rozpoznawalnych arii baroku, lasza Kiopianga, z drugiego aktu opery Rinaldo, Jerzego Fryderyka Händla, śpiewała znakomita włoska artystka Cecilia Bartoli, której towarzyszyła Academy of Ancient Music pod dyrekcją samego Christophera Hogwooda. Środowy poranek dwójki za 11 minut siódma. Słowo się rzekło. No i pora na kolejne w tym tygodniu spotkanie z naszą językoznawczynią dr Agatą Honcią, która, jak państwo usłyszą, wciąż jeszcze pozostaje w świątecznym nastroju. Wielkanoc już za nami. Ale może jeszcze nie zjedli Państwo wszystkich jaj przygotowanych na te święta. Zresztą nawet jeśli jest inaczej, warto się językowo jaju przyjrzeć. Zacznijmy ap-owo, czyli dosłownie od jajka. Synonimicznie od Adama i Ewy, a chodzi po prostu o to, by zacząć od początku. Mówimy Ap-owo, a nie ap-nowo, jak się czasem słyszy, bo tu kryje się forma łacińskiego ovum, wywodzącego się z greckiego ojon, pochodzącego z praindoeuropejskiego ojo. To samo praindoeuropejskie źródło ojo dało też polskie jaje, a niegdyś także aje, czyli ojo, aje, jaje. Z czasem polskie jaje zmieniło się w jajo, pod wpływem analogii do innych rzeczowników rodzaju nijakiego zakończonych na o, na przykład jabłko. Dawne jaje było źródłem dawnego zdrobnienia jajce, z którego wywodzi się kolejne zdrobnienie, Jajko – pierwotnie zdrobnienie, a dziś określenie neutralne. W związku z tym niegdysiejsze neutralne jajo zaczęliśmy odczuwać jako zgrubienie. Barwa ekspresywna obu wyrazów przesunęła się o jedno oczko. Od polskiego jaja mamy przymiotnik jajowaty, od łacińskiego owum przymiotnik owalny i oczywiście rzeczownik owal. Jajeczna łacina pozostała z nami nie tylko w naszym eleganckim wyrażeniu ap-owo. Żeby jednak elegancji stało się zadość, wyjaśnijmy, że zawdzięczamy je choracemu, to nasze wyrażenie, który w sztuce poetyckiej sławi Homera, że nie rozpoczął Iliady od jaja ledy, z którego wykluła się Helena, ale przystąpił od razu do sedna rzeczy. W polszczyźnie jajo jest wartościowane niejednoznacznie. Z jednej strony uważamy, że ma dużą wartość. Gdy mówimy, że ktoś obchodzi się z kimś albo z czymś jak z jajkiem, to znaczy, że obchodzi się z kimś albo z czymś bardzo delikatnie, ostrożnie. Tak jak trzeba się delikatnie obchodzić z jajkiem, żeby go nie stłuc. Nazywamy również kurą znoszącą złote jaja, czy też jajka kogoś, albo coś stanowiącego źródło dużych dochodów. Z drugiej jednak strony mówimy, ech, to takie jaje bez soli, czyli coś bez smaku, wręcz coś nudnego. Innymi słowy flaki z olejem. Jaje bez soli to coś małej wartości. I podobnie krytyczni jesteśmy, gdy konstatujemy, jajko chce być mądrzejsze od kury. Używamy tego przysłowia w sytuacji, kiedy dziecko usiłuje pouczać matkę lub ojca. Najdoskonalej zobrazował sens tego powiedzenia oczywiście Jan Brzechwa. Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry, prosi, błaga, namawia, bądź głupsze. Lecz co można poradzić, kiedy się kto uprze? Pamiętamy kurze starania, pouczenia, przestrogi, lecz jajo jak to jajo uparte. Wiemy, jak ta historia się zakończyła. Kura mówi ostrożnie, to gorąca woda a jajko na to. Zimna woda, szkoda. Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą i ugotowało się na twardo, czego nikomu nie życzymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a do naszego porannego cyklu Słowo się rzekło z doktora Gatą Honcią. Oczywiście powrócimy w najbliższy poniedziałek. Za 7 minut siódma, skoro dziś Międzynarodowy Dzień Romów, to w poranku zdecydowanie przyspieszamy, bo przed nami połączone siły rumuńskiego zespołu Tarav de Hajduks oraz Koczani Orkestar, czyli romski orkiestry dentej z miasta Koczani w Macedonii. Autopromocja Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze, w każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Wilhelm Furtwängler, Józef Hoffmann, Ida Händel, Fritz Kreisler, Autor Toskanini, auto Gidon Kremer, Eugenia Umińska, Szura Czerkaski, Wanda Wiłkomirska, George Enesco. Duża czarna, a w niej artyści, o których naprawdę warto pamiętać. Kogo posłuchamy w najbliższej audycji? To się okaże w sobotę o godzinie 13. Zapraszam, Przemek Psikuta. Autopromocja.